Jakieś zaniepokojenie, jakiego byłem świadkiem, kiedy podchodziliśmy do dworu Moniuszków koło Chorodyszcza. Podświadomość podszeptywała mi, że musi być jakiś związek Julii z dworem albo z rodziną Moniuszków, z którą Julia była spokrewniona. Julia wyrywała się z powrotem do Wilna, do naszego mieszkania. Nie chciała być gorsza od innych i również paliła się do pracy szpitalnej. Wilnie zastaliśmy dom, przygotowany na nasz przyjazd, służbę w pogotowiu, dobrą kolację. Brak było tylko naszego zacnego Izydora, którego zastąpiła panna służąca. W kilka dni po przyjeździe Julia zgłosiła się do szpitala, a ponieważ miała skończone kursa chirurgiczno-pielęgniarskie, zgłosiła się jako jedna z sióstr Czerwonego Krzyża do sali operacyjnej. Byłem temu bardzo przeciwny ale nie mogłem jej wytłumaczyć moich przeczuć. Szczęśliwie dyżury były krótkie, tylko dwie godziny na dobę, a szpital mniej przepełniony rannymi. Do szpitala zaczęli przybywać żołnierze z syberyjskich dywizji. Byli to ludzie piśmienni i różnili się inteligencją, jak i poczuciem godności od chłopów z Rosji Centralnej i Powołża. W Wilnie zaczęła panować atmosfera dalekiego frontu. Miasto pełne było rosyjskich oficerów i ich żon, które najechały na Wilno, wprowadzając w naszym klubie zwyczaje pułkowych dam. Byłem zdziwiony, że tak znaczna liczba Rosjanek nie bierze udziału w pomocy sanitarnej, w przeciwieństwie do Rosjan, których duża liczba pętała się przy różnych czerwonych krzyżach i organizacjach pomocy patronowanych przez wielkie księżne, a szczególnie wielką księżnę Tatianę Mikołajewnę. Lokal klubu statutowo zabraniał wstępu kobietom, a mimo to werandy klubowe i przylegający do klubu niewielki park przepełnione były towarzystwem składającym się z oficerów rosyjskich i ich żon lub zgoła przyjaciółek. Było wśród nich sporo rozhistoryzowanych kobiet, zabijających próżniaczo czas. Jedne całymi dniami siedziały w siodle, zajeżdżając konie, Inne grały bez przerwy w tenisa, wszystkie piły dużo, choć prohibicja obowiązywała. Na wszystko była rada. Wódkę podawano w filiżankach do kawy. Restauracja Żorża była stale przepełniona. Do Wilna, jako do centralnej bazy operacyjnej Pruskiego Frontu, raz wraz zaglądali przyjezdni dygnitarze wojskowi i cywilni. Po wizycie delegacji Czerwonego Krzyża, kwatera główna, przysłała nam aż generała na inspekcję personelu sanitarnego, szczególnie mężczyzn w wieku poborowym lub czasowo odkomenderowanych do szpitali. Ustawiłem moich sanitariuszy w szeregu, uprzedzając przedtem, by mieli się na baczności, gdyż istnieje możliwość zabrania ich do służby czynnej. Byli przerażeni. Generał okazał się jednak dobrodusznym starszym panem, który sam nie wiedział, na czym jego inspekcja ma polegać. Na zakończenie przeglądu wzrok generała zatrzymał się na trzęsącym się ze strachu jednym z sanitariuszy. — No, a wy gdzie obuczili zwajną domu, iskustwo? — zapytał Jowalnie. — Ja, wasze waschodietielstwo, czytał ustaw. Słabym głosem odpowiedział sanitariusz. — To wy prieczytali w ustawie? — zaryczał generał. — Żeby żołnierz stojący na baczność przed generałem trzymał swoje pięto od środka jak stara baba? — No, z nich to pożytku w wojsku nie będzie. — Zwrócił się do mnie z całym wnioskiem po odbytej inspekcji. W listopadzie zaś przybył do Wilna sławny Puryżkiewicz. Poseł do Dumy który z nieprzejednanego wroga Polaków stał się naszym największym przyjacielem i obrońcą i gdzie mógł, nam pomagał. Odcinek 23 Pociąg sanitarny Pury Szkiewicza zatrzymał się na całą dobę. Gdy odwiedził nasz szpital, to zaprosiłem go na kolację do klubu szlacheckiego, gdyż znał mojego ojca i w dumie stykał się z moim szwagrem Władysławem Żukowskim. Władysław został zaś świeżo mianowany wiceprezesem Komitetu Wojenno-przemysłowego, na którego czele stał Konowałow. Byłem zaskoczony, słuchając wywodów Puryżkiewicza. Wydał mi się człowiekiem rozumnym i dobrej woli. Nie znając Polaków, jak sam twierdził, Był do nich uprzedzony przez swoich kolegów ze Skrajnej Prawicy. Czym jest Skrajna Prawica w rosyjskim wydaniu przekonał się po wybuchu wojny i zaraz się wycofał z kół prawicowych. Nastrojone był bardzo pesymistycznie. Wszystkie posunięcia Komitetu Wojennoprzemysłowego, na którego barkach leżał cały ciężar zaopatrywania armii w sprzęt bojowy i amunicję, Były jego zdaniem paraliżowane przez ministra wojny Suchomlinowa i Klikę Carowej. W kołach posłów do Dumy otwarcie już mówiono o ich zdradzie i olbrzymich nadużyciach. Ja ze swojej strony opowiedziałem mu o dezorganizacji transportów bydła przeznaczonego na wyżywienie armii lub zabranego z Prus Wschodnich. — Ekscelencjo! — rzekłem. — Drogi są zawalone padliną. Przypuszczalnie na drogach prowadzących z Prus ku Kownu i Dyneburgowi wala się kilka tysięcy trupów bydlęcych. Pryszkiewicz przejął się moim opowiadaniem i obiecał interpelację w tej sprawie u ministra rolnictwa Kriwoszeina. Powiedziałem również, co myślę o jawnej prawie penetracji niemieckiego wywiadu, który posługując się etnicznymi Niemcami służącymi w armii rosyjskiej i korzystając z rosyjskiego zaniedbania, zbierał informacje i dokonywał dywersji, gdzie się dało. Jako przykład podałem niedawne zdarzenie w naszym szpitalu gdzie grupa oficerów nakryła jakiegoś barona bałtyckiego na posługiwaniu się mapami sztabowymi z szczegółami operacji oraz podawaniem w nocy przez okno sygnałów świetlnych. Dowództwo frontu, do którego przekazałem Eldunek, nie poczyniło żadnych kroków i oficer ten jako podleczony opuścił szpital. Dopiero po paru tygodniach, gdy okazało się, że nie zameldował się do swojej jednostki, wyszło na jaw, że jest niemieckim szpiegiem w mundurze oficera kawalerii rosyjskiej. Dowództwo frontu zaczęło z pretensjami indagować mnie w tej sprawie. Przecież osobiście meldowałem im o tym przypadku. Mieli go w ręku i nie reagowali. Nie moją rzeczą było go aresztować – a kiedy okazał się zdrów, nie widziałam potrzeby przetrzymywania go w Lazarecie. Tłumaczyłem Purszkiewiczowi rozgoryczony. On zaś kiwał bezradnie głową i niedwuznacznie dawał do zrozumienia, że partia proniemiecka, do której również Żydów zaliczał, prowadzi Rosję do zguby. Na sali ogólnej klubu szlacheckiego nie można było pić. Ale w osobnym gabinecie, gdzie zorganizowałem dla niego kolację, prohibicja nie obowiązywała. Przesiedzieliśmy z Władimirem Mitrofanowiczem Purszkiewiczem do rana. Pocieszna to była figura. Mały, łysy, szczupły, o ruchliwej twarzy. Na pierwsze wejrzenie miał w sobie coś z pajaca. Po paru chwilach rozmowy okazywał się jednak wcale mądrym i poważnym człowiekiem. Cały czas nie wypuszczał z ust cygara. Nad ranem, kiedy mieliśmy dobrze w czubie, mój gość tak się rozczulił, że wypił ze mną bruderszafta. Odwiozłem go wczesnym rankiem na dworzec. Zaprosił mnie na śniadanie do swojego wagonu. Swoją głowę zlał zimną wodą, a potem pokazał mi pociąg sanitarny, którym dowodził. Pociąg był świetnie wyposażony. Przed samym południem Odjechał na front. W parę dni potem widziałem Pury Szkiewicza przelotnie na dworcu. Wracał do Petersburga. Cały pociąg miał zapchany rannymi. Oddał im swój przedział, a sam spał na korytarzu. Rosjanie znowuż ponosili klęski na pruskich Mazurach. Na północ Niemcy pozwali się na wschód i w lutym 1915 roku zajęli Kujawę i Pollę. Rosjanie tymczasem rozwinęli wielką ofensywę na froncie galicyjskim. Po zaciętych walkach zdobyli przemyśli i swoje wojska przerzucili przez Karpaty do północnych Węgier. Nazajutrz po otrzymaniu tej wiadomości musiałem wziąć udział w solennym nabożeństwie odprawianym przez samego archiepiskopa w Soborze Prawosławnym mieszczącym się w skonfiskowanym po roku 1863 Kościele Świętego Kazimierza. tryumf Rosjan trwał jednak niedługo i już na początku kwietnia wojska austriackie wspierane przez 11. Armię Niemiecką pod dowództwem von Mackenzena przeszły do ofensywy. Na froncie północnym Niemcy Wypchnęli Rosjan z subwalszczyzny i posuwając się wzdłuż brzegów Bałtyku, kroczyli w kwietniu granicę Kurlandii. Rosja, mimo olbrzymich zasobów ludzkich, nie potrafiła prowadzić wojny. Gubernator Wileński zawiadomił mnie, że w najbliższych dniach carowa ma zatrzymać się w Wilnie i odwiedzić wileńskie lazareta, a przede wszystkim nasz szpital noszący jej imię. Ze względu na zły stan zdrowia, oświadczył gubernator, carowa nie może używać schodów, proszę więc o przygotowanie fotela, aby ją wnieść na pierwsze piętro. Przed południem, w dniu jej przyjazdu, pojawił się zdenerwowany gubernator, oznajmiając, że za godzinę mamy się spodziewać carowej. Z zadowoleniem sprawdził lektykę, w której noszeniu sanitariusze wprawiali się od paru dni, umieszczając w tym fotelu najcięższego spośród siebie. Zebraliśmy się przed szpitalem z naczelnym doktorem i gubernialnym marszałkiem szlachty. Pod szpital podjechało ciemnogranatowe auto z orłami cezarskimi na drzwiach. Z auta wyskoczył gubernator, podając Sarowej rękę przy wysiadaniu. Sarowa Była ubrana w biały uniform siostry Miłosierdzia Czerwonego Krzyża. Po raz pierwszy zobaczyłem z bliska carową i byłem pod urokiem jej piękności. Zraził mnie jednak dziwny chłód, który wiał od jej osoby i mroził otoczenie. Cesarzowi towarzyszyły dwie wielkie księżniczki Olga i Maria oraz dama dworów, w której poznałem panią wyróbową. Gubernator przedstawił mnie jako pełnomocnika szpitala i kamer Junkra dworu, po czym przeszedł do przedstawiania lekarzy. Sarowa przywitała się z nami dosyć zimno. Wyrubowa natomiast obdarzyła mnie miłym uśmiechem, przypominając sobie jakąś wspólną wizytę w Petersburgu. Obydwie księżniczki były bezbarwne. Zauważyłem, że gubernator nachylił się i coś z uszanowaniem szepnął cesarzowej. — Pan jest z pochodzenia także szkotem? — spytała mnie po angielsku carowa. — Jest, majesty — odpowiedziałam. Moja babka była szkotką z linii wodza klanu MacDonald of Clan Ranald. Obie księżniczki podsunęły się zainteresowaniem a wyróbowa spojrzała na mnie z akceptacją. — Niech wie — pomyślałam sobie ze złością. — Jak tu u was ciepło — rzekła w odpowiedzi carowa, oddając mi do trzymania swój szal. Szczęśliwie i bez przeszkód wnieśliśmy carową na pierwsze piętro. Carowa życzyła sobie obejrzeć przede wszystkim salę operacyjną, w której akurat dyżurowała moja żona I hrabina Ilińska-Kaszowska. Sarowa podała pani Kaszowskiej rękę, ta jednak wykonała tylko dworski ukłon. A rękę podaną do pocałunku uścisnęła dyskretnie, po angielsku. To samo uczyniła Julia. Sarowa zesztywniała i widziałem, że gubernator był tym bardzo speszony. W sali głównej przedstawiłem po kolei nasze panie, które przywitały carową dworskim reweransem. Cesarzowa do żadnej z nich nie wyciągnęła już ręki. Wśród leżących na sali oficerów był świeżo przybyły kawalerzysta Leipy Gwardii. Carowa podeszła do niego i spytała po francusku, czy nie życzy sobie być przywieziony do jej szpitala w carskim siole. — Wasza cesarska mość — odparł oficer. — Bardzo dziękuję, ale wolę być bliżej frontu i dalej od intryk dodał, patrząc z nienawiścią na wyrubową. Ani jeden mózg nie drgnął na twarzy carowej. Odwróciła się od leżącego oficera i po kilkunastu minutach opuściła szpital. Obawiałem się o stan zdrowia mojej żony. W zachowaniu Julii zachodziły pewne zmiany. Robiłem sobie wyrzuty, że byłem zbyt miękki i wyraziłem zgodę na jej pracę na sali operacyjnej. Akurat byłem w banku, gdy zadzwonił lekarz naczelny, prosząc, bym jak najszybciej przyjechał do szpitala. Chodziło o Julię. Zastałem ją w fotelu w stanie wielkiego, nerwowego wyczerpania. Odwiozłem ją do domu. Po drodze wyznała mi swoje podejrzenia. Nie wiem, co się ze mną stało, ale jakby czarna zasłona zapadła na mnie. Nie wiem, co ze mną będzie. Czyżby te nieszczęścia, które prześladują moją rodzinę, miały i na mnie spaść? Boję się, dodała. I wtedy dowiedziałam się od niej, że w rodzinie Wańkowiczów zdarzają się przypadki chorób nerwowych odziedziczone po Moniuszkach. Zdrętwiałem. Pozostałem przy Julii cały dzień. Sprowadziłem jednego z najlepszych w Wilnie doktorów chorób nerwowych, który kategorycznie zalecił Juli przerwanie prac w szpitalu. Na uspokoiła się zupełnie i chciała wrócić do swoich dyżurów. Pamiętając ostrzeżenie doktora, byłem tym razem twardy i uprosiłem ją, by ze względu na dzieci zgodziła się wyjechać z nimi na całe lato do swojej matki do Chorodyszcza. Zgodziła się wreszcie na moją propozycję. Chciała jednak przed wyjazdem do Mińszczyzny wpaść choć ja jeden dzień do Otolan. W parę dni potem wyjechaliśmy więc do Nowoświęcian a stamtąd naszą koleją dojazdową do stacji Surdegi. Na stacji czekała na nas bryczka i para fornalskich koni. W Otolanach znaleźliśmy wszystko w porządku, urodzaje zapowiadały się piękne. Ekonom, którego przyjąłem po zmobilizowaniu rządcy, okazał się człowiekiem cichym i spokojnym, ale osobiście był dla mnie bardzo niesympatyczny. Według ochmistrzyni był to jakiś człowiek obojętny, bo nawet do kościoła nie bardzo się śpieszy. Ale tak, zdaje się, nie żaden pijak i gospodarstwa pilnuje. Wydałem odpowiednie zarządzenia i poleciłem mu, aby gdy żniwa nastaną prosto z pola wymłócił zboże i wydał służbie folwarcznej ordynarię na cały rok. Resztę miał dostarczyć do intendentury, a pieniądze przekazać mi do Wilna lub przesłać do administracji syłgudyskiej. Przenocowaliśmy w Otolanach i była to nasza ostatnia wspólna noc w tym majątku. Na zajucz wróciliśmy do Wilna. Grzmot działu, który dochodził już dniem i nocą, zwiastował, że na froncie pruskim toczą się zacięte walki. Zaczynałem przewidywać, że dni Wilna są policzone, bo Niemcy zajęli już Libawę. Prosiłem więc Julie, aby zabrała wszystkie cenniejsze rzeczy, jak również pościel i ubrania. Odwiozłem ją wraz z dziećmi do Chorodyszcza. Na Białorusi nie czuć było jeszcze wojny. Dzień był upalny, cisza panowała w powietrzu. Po Wilnie i Otolanach z rozkoszą pogrążyłem się na parę godzin przedwojenną atmosferę. Mobilizacja nie była tutaj tak drastyczna jak na Kowieńszczyźnie. Uż czerbek w stajeni Cugowej był nieznaczny. Wciąż jeszcze stało tam kilka czwórek koni. Było mi niezwykle smutno, kiedy żegnałem Julię. Byłem jednak spokojny, że zostawiam ją i dzieci pod dobrą opieką. Wszyscy mieliśmy przekonanie, że Niemcy nie dojdą do Mińszczyzny i że będzie można tam spokojnie przetrwać do końca wojny. W Wilnie wróciłem do pustego mieszkania, w którym pozostawanie samemu było dla mnie udręką. Ofensywa niemiecka w Galicji okazała się ofensywą zwycięską. W bitwie nad Sanem Rosjanie ponieśli ciężką porażkę. Z początkiem czerwca Niemcy wraz z Austriakami ponownie zajęli Przemyśl. Cały front rosyjski się załamał. Kilka dni po upadku Przemyśla zostałem zawiadomiony o przejeździe cara przez Wilno. Pociąg carski miał się zatrzymać na trzy kwadrance na wileńskim dworcu. Wobec wyjazdu gubernialnego marszałka szlachty gubernator polecił mi, bym w zastępstwie Krasowskiego przedstawił cesarzowi zebranych na dworcu przedstawicieli szlachty wileńskiej. Czasu było mało. Telegraficznie zawiadomiłem wszystkich, by o oznaczonej godzinie stawili się na stacji kolejowej. Przed pobudniem zebraliśmy się w wielkiej sali bufetowej. Była pusta, bo na ten dzień usunięto z niej wszystkie krzesła, stoły, włącznie z bufetem. Ustawiono nas wzdłuż ścian zaraz za wojskowymi, którzy w szeregu zajęli prawie trzy ściany. Za grupą szlachty stali na końcu urzędnicy. Czekaliśmy około godziny. Wreszcie pociąg carski zatrzymał się przed dworcem. Car wszedł na salę poprzedzony przez gubernatora. Ubrany był w zwykłą bluzę wojskową – w długich butach, przy szabli i ostrogach. Twarz miał bladą i zmęczoną, oczy podcinięła. Najstarszy rangą generał wystąpił, stanął na baczność przed carem, zameldował, po czym car zasalutował i podał mu rękę. Car po kolei przechodził wzdłuż szeregu wojskowych, salutując każdemu pierwszy i podając rękę przed przejściem do następnej osoby. Jakiś starszy wiekiem pułkownik na widok cara głośno zapłakał. Car zatrzymał się przed nim dłużej. Podobno miał mu powiedzieć, by nikt nie upadał na duchu. Sam jednak wyglądał na załamanego. Ceremonia z wojskowymi trwała dość długo. Po niej car przeszedł do szlachty i urzędników. Miejsce generała zajął gubernator Wierjowkin. Gubernator dał mi znak, bym wystąpił z szeregu. Car przywitał się ze mną, a ja następnie przedstawiałem mu po kolei obecnych przedstawicieli szlachty. — Błaga Dariu, Wileńsko za uspieszną pomoc — rzekł cesarz, zwracając się do mnie, po czym przeszedł do urzędników, których po kolei przedstawiał gubernator. Po skończonej prezentacji car zasalutował wszystkim i w milczeniu wyszedł z sali. Żadnej przemowy, żadnego komunikatu, nic podnoszącego na duchu samolubna kukła. Po chwili pociąg carski ruszył. Opuściliśmy dworzec z dziwnym uczuciem beznadziejności i przygnębienia. Udzieliło się ono nawet gubernatorowi, który żegnając się ze mną powiedział – Wsio eta urzastno grustno. Bardzo to wszystko smutne. Wielka porażka wojsk rosyjskich w Galicji wywołała ogólny niepokój, nawet wśród tak biernych mas społeczeństwa rosyjskiego. Zaczęto otwarcie obwiniać rząd, a szczególnie ministra wojny, o karygodne niedołęstwo i zupełny chaos w zaopatrywaniu armii w sprzęt wojenny. Pod naciskiem opinii publicznej i pewnej presji kół wojskowych, car zmuszony został do usunięcia ministra wojny Suchomlinowa i dopuszczenia organizacji społecznych i gospodarczych do bezpośredniego udziału w zaopatrywaniu armii. Dzięki temu przedstawiciele Dumy, Związku Ziemstw i Komitetu Wojeno-Przemysłowego mogli wziąć się energiczniej do oczyszczania intendentury rosyjskiej. Niestety, było już za późno na odrobienie strat. Zresztą, wszelkie reformy ograniczane były bezdusznym uporem cara. Car kategorycznie odmówił żądaniu dumy, by zmienić gabinet premiera Szturmera pomawianego o sympatie proniemieckie. Znowu szteutońskie nazwisko usteru steru Rosji. Wypadki tymczasem rozwijają się błyskawicznie. 14. Armia Niemiecka pod dowództwem generała von Galwica. Posuwa się ku Narwi, a z początkiem sierpnia zajmuje Warszawę. Austriacy zdobywają Lublin, Hełm i fortecę Iwangród, a potem Nowe Georgijewsk, Modlin. Koleje łączące Królestwo z Petersburgiem lub Moskwą są zapchane pociągami ewakuującymi administrację rosyjską. W Kurlandii Niemcy zajmują Windawę, a potem Mitawe, wkraczają do Kowna. Dnia 25 sierpnia Niemcy zdobywają twierdzę Brześć Litewski, a 2 września Grodno. To już nie jest wojna krymska. To nie jest także daleka wojna japońska. Wróg zaczyna się zbliżać do Rosji Etnicznej. W Wilnie robi się gorąco. Wobec stałego posuwania się Niemców zaczęto ewakuować miasto. Panika ewakuacyjna opanowała rzesze urzędnicze. Całe pociągi pełne tych uciekinierów i ich dobytku opuszczały Wilno w kierunku na Petersburg lub Moskwę. Urzędy ewakuowano do Petersburga, a częściowo do Moskwy. Moją kancelarię marszałka szlachty powiatu święciańskiego skierowano do Petersburga. Zaczęto wywozić rannych z Lazaretów Wileńskich. Władze zadecydowały jednak, by szpital wraz ze sprzętem medycznym i ochotniczym personelem cywilnym pozostawić na miejscu, co znacznie ułatwia ewakuację. W jest sporo ciężko rannych, tak Rosjan jak i Niemców. Wobec zagrożenia kolei petersbursko-warszawskiej na odcinku Wilno-Dyneburg Dostaję polecenie wywiezienia pociągiem sanitarnym do Mińska wszystkich rannych Rosjan, którzy mogą znieść tę podróż. Po odprawieniu pociągu, który przekazałem wojskowemu lekarzowi, moja rola w szpitalu się skończyła. Postanowiłem jednak pozostać w Wilnie aż do ostatniej chwili, a następnie dostać się do Mińska, by zobaczyć się z żoną i stamtąd dopiero wyjechać do Petersburga. Po zwinięciu naszego mieszkania przeniosłem się do Żorża, gdzie udało mi się znaleźć pokoik. W recepcji zastaje telegram od mojego ojca, abym natychmiast pojechał do Syłgudyszek i zorganizował wywóz cenniejszych rzeczy. Te parę ostatnich dni w Syłgudyszkach pozostawiły na mnie niezatarte i dziwnie smutne wrażenie. Starałem się odpędzić od ciebie czarne myśli i zająć się energicznie pakowaniem, dyspozycjami gospodarczymi, ewakuacją bydła i inwentarza żywego, które zamierzałem ulokować w majątkach mojego szwagra i mojej teściowej. Żadne słowa nie mogą jednak oddać uczuć, które ogarniają, gdy ma się poczucie rozstania na zawsze z domem rodzinnym, a takie przeczucie ja miałem. Jakby na potwierdzenie moich obaw słychać było głośnią kononadę dochodzącą od strony poniewierza. Czas naglił i wobec mobilizacji rządcy Sył Gudyskiego nie miałem innej rady, jak zdanie gospodarstwa z całym naszym obszernym kluczem składającym się z pięciu polwarków i otolan w ręce mego ekonoma z tego majątku. Wyjechałem więc do otolan bryczką. Drogi były zapchane uciekinierami z kowieńszczyzny, dążącymi na wschód. Żmot armat nie ustawał. Dwór w Otolanach. Zastałem zatłoczony rodzinami ziemiankowieńskich, zmuszanymi przez wojska rosyjskie do opuszczania swoich siedzib. Podwórza zapchane były pojazdami najrozmaitszego rodzaju, od powozów i karet, aż do lekkich bryczek. Zapasy spiżarni zostały wyczerpane. Nie można było nadążyć z pieczeniem chleba. Ochmistrzyni, widząc niedolę uciekinierów, postanowiła pozostać w majątku, mimo że pojawili się w znacznej liczbie dezerterzy rosyjscy i po okolicach pełno było różnych oddziałów wojska zdemoralizowanych ciągłym cofaniem. Do kolacji siedliśmy w kilkadziesiąt osób. Do jedzenia był tylko twaróg z mlekiem i chleb. To wszystko, co mogłem ofiarować moim gościom. Przy stole dowiedziałem się od jednego z uciekinierów, że car zwolnił wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza z funkcji naczelnego wodza, przenosząc go na stanowisko namiestnika Kaukazu. Car osobiście objął komendę nad wojskiem i wyjechał na kwaterę główną do Mochylowa. Słuchałem... Tych wiadomości z przygnębieniem. Bałem się, że z chwilą wyjazdu cara do Mochylowa wpływ Putina i calowej na losy Rosji zwiększą się katastrofalnie. Jakiekolwiek osobiste poświęcenia na tej wojnie nie mają sensu, dochodziłem do przekonania, skoro bohaterstwo, cierpienia i ludzkie życie są tak marnowane tępotą i zdradą dworu. Huk armat stawał się z dnia na dzień głośniejszy. Na drogach przybywało odsupającego się wojska. Trzeba się było szybko decydować. Postanowiłem nie wracać już do Wilna, tylko konno bocznymi traktami wyruszyć do Mińska. Był piękny poranek wczesnej jesieni, gdy wyjechałem na szeroki, piaszczysty trakt, obsadzany starymi brzozami. Za niemierzem, skąd rozchodziły się drogi, skręciłem na gościnie sprowadzący przez Smorgonie Młodeczno-Domińska. Trakt był pusty. Po drodze spotkałem jedynie kilkunastu żołnierzy na rowerach, posuwających się z trudem gęsiego wzdłuż piaszczystej drogi. Wyglądali dosyć zabawnie. Wielkie chłopy z szynelami zwiniętymi, założonymi przez plecy, tornistrami i karabinami w ręku, przebierający niezgrabnie nogami na dziwnych małych rowerach. Po kilku wiorstach spotkałem znowu grupę żołnierzy. Z tego samego widocznie oddziału zwiadowców, bo obok tornistra i karabinu nieśli na plecach składane rowery. A czort z nim... Powiedział do mnie sierżant, wskazując ściekłością na rower To złom, co trzeba dźwigać A on tylko przeszkadza Jak się śpieszyć, to lepiej iść na piechotę Dalej nie napotkałem już nikogo Po przejechaniu dwudziestu wiorst Zszedłem z konia Zwolniłem popręgi, wydobyłem jedzenie I siadłem na brzegu drogi W powietrzu panowała cisza Tylko gdzieś daleko słychać było grzmot armat. Byłem szczęśliwy w tej samotności. Napoiłem konia, dałem mu trochę obroku i po godzinie ruszyłem dalej traktem ku Smorgoniom. Na kilkanaście wiorst przed Smorgoniami ujrzałem z prawej strony jakiś dwór. Postanowiłem zajechać tam i poprosić o nocleg. Właściciel okazał się gościnnym, starym kawalerem. Ucieszył się z mojego przyjazdu, nakarmił, napoił i cały wieczór zabawiał mnie opowiadaniami o swoich przygodach myśliwskich. Miałem wrażenie, że zupełnie sobie nie zdawał sprawy z sytuacji. Był zdumiony, gdy mu opowiedziałem o ewakuacji Wilna i zajęciu Kowna przez Niemców. – Tu niespokojnie, tu Niemcy nigdy nie zajadą – tłumaczył naiwnie. Do tej pory nie widziałem żadnego wojska. Odcinek 24. Nazajutrz po wczesnym śniadaniu wsiadłem znowu na konia. Chciałem zapłacić właścicielowi za nocleg i jedzenie, ale nawet nie chciał o tym słyszeć. Panie, my przecież bracia szlachta, to i pan nie jest dla mnie jakiś tam podróżny. — rzekł obrażony. — Jeszcze jestem dziedzicem, a nie karczmarzem — dodał, gdy podziękowałem mu serdecznie. Gościniec wciąż był wyludniony. Na rynku w Smorgoniach zsiadłem z konia i udałem się do apteki. W miasteczku nie było wojska, ale cała ludność była poruszona widokiem szybującego nad miastem niemieckiego Cepelina. — U was nadal spokojnie — powiedziałam do aptekarza Żydka. — Może gdzie spokojnie, ale my tu w Smorgoniach żyjemy w centrum Sobytii. Oburzył się. — Dla nas to żaden spokój. Dziś przeleciał niemiecki Capalin. Szczęśliwie, że nie rzucał bomb. Po krótkim postoju ruszyłem w dalszą drogę, by wieczorem zatrzymać się we dworze o parę wiorst od Mołodeczna. Właścicielka była piękną wdową, która również czuła się zupełnie bezpiecznie i była przekonana, że Niemcy nigdy do tych okolic nie dojdą. — Co by tu Niemcy mieli robić? — tłumaczyła rozbrajająco. Nie przypuszczała, że dni Wilna są policzone a Niemcy zbliżają się do Baranowicz. Po kolacji wyszliśmy do parku. Księżyc w pełni świecił jasno, pachniało lewkonią i rezedą. Cisza panowała w przyrodzie. Grzmot armat tutaj już nie dochodził. Życie płynęło jeszcze normalnym trybem. Siedziałem potem długo w noc, rozmawiając z jedziczką w jej pięknym, gustownie umeblowanym antykami salonie. Znaliśmy się z wileńskich karnawałów i mieliśmy dużo wspólnych znajomych. Nie czułem wojny tej nocy. Co by nie było, nie ruszę się z miejsca, oświadczyła mi na dobranoc. Nazajutrz odprowadziła mnie kilkanaście wiorst na swojej pięknej, rasowej wierzchówce. Poranek był zimny, rosa osiadła na liściach i trawach. Nad łąkami wisiały mgły poranne. — Muszę już pana pożegnać. — Zatrzymała swoją klacz. — Powrotnej drodze niech się pan również u mnie zatrzyma. Pomachała mi ręką. Miałem jeszcze przed sobą około stu wiorst. Minąwszy młodeczno, zatrzymałem się w miasteczku Usza, by dać koniowi parę godzin odpoczynku. Pustym traktem ruszyłem potem ku Mińsku. Od Młodeczna trakt ten prawie cały czas ciągnął się równolegle do toru kolei Libawo-Romeńskiej, którą tak często jeździłem przed wojną. Było już dobrze po południu, gdy dojechałem na rynek miasteczka Radoszkowicze. Kiedyś była to stolica obszernego starostwa. Tutaj Zygmunt August zebrał ogromne wojsko na wyprawę na Moskwę, a w parę wieków później Karol XII, król szwedzki, stał ze swoją armią i w miasteczku tym rozstał się z królem Stanisławem Leszczyńskim. Nie miałam jednak czasu, by rozpamiętywać przeszłość Radoszkowicz. Był dzień targowy. Na rynku stało pełno chłopskich furmanek, pełno było drobiu, masła. — Jaj? — Nie zaobserwowałem wśród mieszkańców żadnego zaniepokojenia wojną. Moje pojawienie się było zapewne jedynym wydarzeniem. — Henne oficer, tak pewno i z wojny jadzieć — rzekł jeden z brodatych chłopów, wskazując na mój mundur — koleżskowo-sawietnika. — A koń to musi niemiecki, tylko bardzo zamorennej. Na noc zatrzymałem się w starym, drewnianym dworze w Sołomereczu, należącym do Wołłotkiewicza, kuzyna mojej żony. U nas, jak widzisz, panuje zupełny spokój. I jestem pewny, że Niemcy nie posuną się za Wilno. Uspokajał mnie Wołotkiewicz, a jego żona dodała – Oboje z Herutkiem nie zamierzamy ruszyć się z miejsca. Herutek nie jest obowiązany do służby wojskowej, zresztą – Sam się do niej nie pali. W ostateczności zawsze zdążymy dostać się do Iwańska, a w Iwańsku jest przecież jak u Pana Boga zapiecam. Po kolacji przegadałem z nimi kawał nocy i nazajutrz z trudem mogłem się dobudzić. Dlatego ruszyłem już bez planowania po pasu prosto do ślepianki majątku mojego szwagra, do którego miałem jeszcze około czterdziestu wiorst. Późnym popołudniem stanąłem przed dworem, raczej zameczkiem ślepiankowskim. Przed domem ujrzałem kolorowe letnie sukienki i kilka pań siedzących na ławeczkach z robótkami w ręku. Były to wszystko kuzynki Julii. Zerwały się na mój widok i po chwili otoczyły mnie kołem. Na ganku pojawił się mój szwagier Piotr Wańkowicz, zdziwiony moim przyjazdem. — Jak mogłeś przedostać się z Wilna? — zapytał. — Przecież drogi są dosłownie zatłoczone dziesiątkami koni, wozów, fornalek i bydłem pędzonym na wschód. — Na moim trakcie nie spotkałem żywego ducha. — Odparłem zdziwiony. — To znaczy, że Moskale cały ten naród z Chełmszczyzny i Grodzieńszczyzny pędzą gdzieś w głąb Rosji. Zadumał się Piotr, dodając ściekłością, co za bezsens tak męczyć ludzi. Nazajóż wyjechałem bryczką do Chorodyszcza. Przejechawszy Dukorę, zobaczyłem z daleka ciągnący, nieprzerwanym korytem potok ludzi, furmanek, wozów, bydła. Straszny był widok tych tłumów pędzonych gdzieś w dalku wschodowi, bez żadnej organizacji i zaplecza z całą bezdenną głopotą rosyjską. Sąsiadujące z gościńcem pola i łąki były zadeptane przez ludzi i zwierzęta, a na poboczach walały się, zatruwając powietrze sierwa bydlęce i końskie. Musieliśmy przejechać okrężnymi, polnymi dróżkami, aby wydobyć się z tego tłumu. Wreszcie za wsią Turzec skręciliśmy w aleję wiodącą do Chorodyszcza. Na końcu alei zobaczyłem Julię i jej siostrę Marynię. Zeskoczyłem z bryczki i pobiegłem ku nim. Przy kolacji wszyscy wyrażali zdziwienie, że udało mi się przebić z Wilna, sami będąc pod wrażeniem przelewającego się tłumu wygnańców. Widziałeś, co się dzieje na naszych drogach? A to podobno nic z tym, co się dzieje na głównych traktach wiodących do Witebska i Smoleńska. — dowodziła teściowa. — Szczęście, że chorodyzcze leży na uboczu i rzadko kto tutaj zagląda. Ale dwory leżące przy głównych drogach zostały zupełnie ogołocone ze wszystkich zapasów. A oziminy doszczętnie zdeptane przez bydło i pędzonych ludzi. A rosyjska administracja niczym się nie przejmuje. Straszna jest ich bezduszność i ten rosyjski kompletny brak organizacji. Julia była w dobrym humorze, pogodna i ze spokojem patrzyła w przyszłość. Dzieci bardzo się poprawiły, a że jesień była piękna, używaliśmy spacerów, będąc oboje wraz z dziećmi prawie nierozłączni. Raz tylko pojechałem sam z rządcą do oddalonego o siedem wios Olwarku, aby przekonać się o szkodach uczynionych przez uciekinierów. W Lasku Brzozowym obok drogi obozowało kilka setek wygnańców. Dymiły ogniska. Połowa drzew była już wycięta, to na opał to nasza łasy. Na łąkach nad rzeką pasły się dziesiątki zmarniałego bydła i koni. Rozmawiałem z niektórymi z uciekinierów. Byli to przeważnie chłopi z Siedleckiego i okoliz Brześcia. Opowiadali, że Rosjanie przymusowo wypędzali ludność z wiosek, a opornym kozacy podpalali chaty. Byli zmordowani drogą i zamierzali przy pierwszej okazji zawrócić i dostać się na niemiecką stronę. Szczęśliwi ci, którym udało się pozostać u Niemców, bo tam od razu porządek, powtarzali w kółko. Po tygodniu pobytu Z wielkim żalem musiałem jednak pożegnać Julie, dzieci, chorodyszcze. Musiałem jechać do Petersburga, aby uregulować mój stosunek do wojska, stawić się w banku, który tam ewakuowano, wreszcie urządzić, aby móc do Petersburga sprowadzić żonę i dzieci. Wyjechałem okrężną drogą na żłobinę. Tam zmuszony byłem spędzić parę długich godzin na stacji, nim dostałem się wreszcie do sanitarnego pociągu z dotrzepionymi kilkoma wagonami drugiej klasy. Przedstawiłem naczelnikowi pociągu moje dokumenty. Przyjął mnie uprzejmie i dał mi cały wolny przedział. Miałem więc zapewnioną noc, a podróż była długa, bo trwała więcej niż dwie doby. Pociąg był stale zatrzymywany w celu przepuszczenia wojskowych transportów lub pociągów sanitarnych przepełnionych rannymi. Dnie były piękne, lasy pokryły się po złotą liści. Gdy pociąg zatrzymano na jakimś małym przystanku, leżącym wśród gęstych lasów sosnowych, wyskoczyłem z wagonu, by użyć świeżego powietrza. Po obydwu stronach toru kolejowego Zwartą ścianą złociły się słońcu jesiennym rudepnie sosen. Pachniało boram, machem i grzybami. Gdzieś z ostatnich wagonów wyzypała się biała grupa sióstr miłosierdzia i wnet ciszę boru przerwała ta dzika, ale piękna melodia o stieńce razzinie. Na prostor rieczno i wolny Wypływajut raz pisny ja, Stieńki raz inaczej. Wczesnym rankiem pociąg nasz Zatrzymał się na krótko w carskim siole I po pół godzinie stanął na dworcu witebskim w Petersburgu. Kapitał W Petersburgu nie znać było wojny. Sklepy przepełnione były wiktuałami Wszystkiego na razie było w brud. Na ulicach ruch był znaczny, za to wojska mniej było widać niż za normalnych czasów. Ojca ujrzałem w mundurze generała majora inżynierów wojennych. Powiedział mi, że w czasie wojny nie byłoby mu przyjemnie jako wojskowemu paradować w uniformie inżyniera dróg i komunikacji. Wziąłem to poniekąd do siebie, jako delikatne przypomnienie, że powinienem w końcu stawić się do służby czynnej, a nie pętać się w mundurze koleżskowo-sabietnika. Ojciec był zapracowany. Oprócz wzmożonej pracy w belgijskim Towarzystwie Metalurgicznym musiał się zająć ewakuacją taboru naszych kolei dojazdowych. Również co pewien czas wyjeżdżał na front, nadzorując budowę przenośnych kolei wojskowych. Nie był zachwycony tym, czego był świadkiem na froncie i wyznał mi, że jako Rurykowicz wstydzi się, jak nisko upadła Rosja pod rządami Romanowów. Moja matka przebywała w w Finlandii. Wyjechałem, by ją odwiedzić zaraz po urządzeniu się w Astorii Wielkim, niedawno wzniesionym hotelu na Rogu Morskiej i Placu Isakijewskiego. Ślicznie było w teriokach w okresie wczesnej jesieni. Na Morskim Wybrzeżu stały pojedyncze wille rozrzucone w obszernym sosnowym lesie. Była tu już całkiem inna zachodnia atmosfera. Jedynie architektura niektórych willi, Budowanych na modłę rosyjskich daczy przypominała, że teriyoki leżały jednak w granicach Imperium Rosyjskiego. Zaopatrzenie Finlandii było doskonałe, a papierosy angielskie i cygara można było kupić za bestem. Matkę moją zastałem spokojną, pełną nadziei prędkiego ukończenia wojny i powrotu do syłgudyszek. Po południu nadeszli młodzi, stulgińscy. On również był inżynierem dróg i komunikacji i raz w raz wyjeżdżał na front w sprawach budowy kolei strategicznych. Żona jego pani Helena, córka generała Kolankowskiego, właściciela wielkich zakładów przemysłowych pod Petersburgiem, posiadała piękny głos i zaśpiewała nam kilka melodyjnych romansów francuskich. Wieczorem wyszliśmy na spacer nad morze. Wieczór był cichy, ciepły. Pachniało sosnami. Morze nieruchomo odbijało czerwień zorzy wieczornej. Szeroki pas żółtego nadmorskiego piasku ciągnął się gdzieś w dal. W tej ciszy wieczornej wśród pięknej północnej przyrody poczułem mimowolnie nerwowe odprężenie po tych ostatnich tak napiętych tygodniach. Musiałam jednak wrócić do Petersburga. Byłem oficerem rezerwy, a z chwilą opuszczenia Wilna moja kariera w Czerwonym Krzyżu się skończyła. Dalsze przebywanie w tej organizacji niechybnie wzięte by było za pospolite dekowanie. W Petersburgu spotkałem się z moim szwagram Władysławem Żukowskim na obiedzie w znanej restauracji CUBAT na ulicy Morskiej. Siedział jak zwykle w towarzystwie Emanuela Nobla, prezesa firmy naftowej Braci Nobel, Michała Benisławskiego, dyrektora rosyjsko-wschodniego przedsiębiorstwa handlu i żeglugi i inżyniera druk i komunikacji Ryżowa, dyrektora naczelnego Międzynarodowego Towarzystwa Kolei Sypialnych. Władysław ujrzawszy mnie przywołał do swojego stolika. Poczęstowano mnie kieliszkiem smiernówki podanej dyskretnie w filiżance kawy. Wojna poza tym niczego tu nie zmieniła. Po dawnemu jedzenie było doskonałe. Połączenie świetnej kuchni rosyjskiej z kuchnią francuską. Władysław polecił mi przyjść wieczorem do niego na kolację, na którą zaprosił już mojego ojca. Wyczułem, że zanosi się na jakąś poważną rodzinną konferencję. Tego dnia Niemcy zajęli Wilno. Mój ojciec był bardzo przygnębiony i rozmowa przy stole zupełnie się nie kleiła. Dopiero gdyśmy zasiedli w ugodnych fotelach w gabinecie Władysława i zapalili cygara, mój szwagier przerwał milczenie. Mój drogi, poprosiłem ojca, aby zaszedł dzisiaj do mnie byśmy wspólnie naradzili się nad twoją przyszłością. Jako oficer rezerwy korzystałeś z odroczenia, pełniąc obowiązki marszałka szlachty powiatu święcięskiego. Z chwilą zajęcia tego powiatu przez Niemców funkcje twoje się skończyły i musisz stawić się do wojska. Wiem, że ze względu na żonę i dzieci nie rwiesz się na front. Wyczułem że tą delikatną formą nie chciał urazić ojca, który jako wojskowy bynajmniej nie był ze mnie dumny. Skoro zostaniesz zmobilizowany, ciągnął dalej, to odeślę ciebie zapewne do kadry twojego pułku konnych grenadierów w Peterhofie. Postaram się więc, byś po paru tygodniach był odwołany z pułku i przydzielony do Komitetu Wojenno-Przemysłowego. W ten sposób pozostaniesz w Petersburgu i będziesz mógł usprowadzić tutaj Julię i dzieci. Ojciec milczał i myślę, że uważał mnie za tchórza, a ja nie mogłem im wytłumaczyć, a może nie chciałem im wytłumaczyć, że nie zamierzam narażać się dla przegranej sprawy. Brzmiałoby to i tak jak banalne usprawiedliwianie. Obaj wiedzieli lepiej ode mnie nie tylko o złej strategii rosyjskiego sztabu, ale i o niemieckich wpływach w Rosji rosyjskim kompleksie niższości w stosunku do Niemców. Czy miałem im opowiedzieć o straceniu pułkownika Miaso Jedowa? Miaso Jedow był naczelnikiem żandarmerii w Wierzbołowie i jednocześnie mężem zaufania ministra Suchchomlinowa przed wojną cieszył się willkimi właskami cesarza Wilhelma i nieraz bywał proszony na polowania do Romminten w prózaach wschodnich. Nie przeszkadzało to jednak suchomlinowowi, by miaso miał dostęp do wszystkich najtajniejszych spraw frontu zachodniego. Dopiero kiedy na frontie jawnym stało się jego szpiegostwo narzeż Niemiec. Miasojedow został aresztowany i skazany na śmierć przez sąd polowy. Miasojedow do końca trzymał się po męsku i tłumaczył, że jako rosyjski patriota uważał zwycięstwo Niemiec za jedyną drogę ocalenia carskiej Rosji. Wobec tego, dlaczego ja miałbym walczyć przy takim nastawieniu rdzennych Rosjan? Miasojedow nie był tchórzem. Dzień jego egzekucji był szary. Padał lewny deszcz, gnany zimnym wiatrem. Okropna dzisiaj pogoda, rzekł Miaso Jedow do konwojującego go oficera, który później w Wileńskim Nazarecie opowiedział mi to zdarzenie. Okropna pogoda. Mnie to jeszcze pół biedy, bo pozostanę na miejscu ale żal mi pana, że pan musi wracać w taką pogodę. Miaso Jedow był etnicznym Rosjaninem. Jego wypowiedź ilustrowała mi cały bezsens tej wojny prowadzonej przez Niemców przeciw przeciwpodziwiającym ich Rosjanom. Nie będę grać z głupimi, postanowiłem już dawno. Ale czy ojciec to zrozumie? Myślałem. Nie mam innego wyjścia, jak ci podziękować, Władysławie. — Żeś tak wszystko obmyślił. — Powiedziałem z nieukrywaną wdzięcznością. — Ale czy nie będę uważany za tchórza? — spojrzałam na ojca. Praktycznie myślący Władysław pośpieszył mi z pomocą. — Będziesz miał niejedną w życiu okazję pokazania, że nim nie jesteś. — Uprzedził jakąkolwiek ojca wypowiedź. Zostaw w pójście na front młodszym rosyjskim oficerom zawodowym, których i tak aż za dużo dekuje się po różnych instytucjach pozafrontowych. Ojciec milczał. W parę dni po tej rozmowie znalazłem się w dobrze mi znanych koszarach Pułku Konnych Grenadierów Gwardii. Ze starych znajomych nie spotkałem nikogo. Cały stary korpus oficerski z dowódcą pułku był na froncie. Kadrą dowodził jakiś pułkownik przydzielony do gwardii z liniowego pułku kawalerii. Zamieszkałem w pobliżu koszaru pewnej Niemki rodem z Rygi. Stołowałem się w kasynie oficerskim, gdzie jadało paru baronów bałtyckich, którzy trzymali się z rezerwą, i kilku młodych praporszczyków. Byłem zdziwiony, gdy zmobilizowano mnie w randze podporucznika, a nie praporszczyka. Władysław cieszy się wielkimi wpływami, pomyślałem. Nadchodził koniec września. Drzewa w parkach stały już prawie ogołocone z liści. Przymrozki ścinały z rana ziemię. Kilka razy wyjeżdżając na ranne ćwiczenia, konie nasze ślizgały się po zamarzniętej ziemi. Czas upływał mi na codziennych ćwiczeniach koszarach. Nie będąc brydżystą, mało korzystałem z kasyna oficerskiego. Jadałem tam tylko obiad i kolację, po czym wracałem do mieszkania, a gdy wieczór był ładny, wychodziłem na spacer do pięknego parku w Peterhoffie lub nad morze. Z daleka widać było światła fortecy w Kronsztadzie. Rad byłem zrzucić siebie skórę z jemgusara, jak nazywano cywilów służących w różnych organizacjach wojskowych, I starających się, by ich uniform jak najbardziej był zbliżony do munduru oficerskiego. Miałem tyle zajęcia z musztrą i wykładami, że nie mogłem nawet w niedzielę zajrzeć do Petersburga. Przeszło już parę tygodni.